Konrad Tomasz Lewandowski Żywa woda Część pierwsza Bądź jak drzewo rosnące nad brzegiem Uczyli buddyści Wszystko przepływa obok i przemija Ty trwasz spokojny i niewzruszony To drzewo rosło nad samym brzegiem rzeki Ale stanowiło zaprzeczenie sensu Buddyjskiej Maksymy Pieni gałęzie trwały za stygle w spazmatycznej konwulsji. Tadeusz Młynarczyk, syn Stefana, z zawodu grabasz obecnie na urlopie, siedząc w przytulonym do brzegu kajaku, z dłonią wczepioną w kępę trawy, przyglądał się drzewu z rosnącą fascynacją. Wyglądało jak nadmorskie świerki czy sosny, zaplątane w supły przez sztormowe wichury. Choć to była jabłoń, zdziczała, mało powiedziane... Jej owoce na pierwszy rzut oka kojarzyły się z trucizną. Gdyby coś takiego rosło w raju, chromatka Ewa po dziś dzień byłaby wzorem posłuszeństwa. Wszystkie inne drzewa w okolicy niczym się nie wyróżniały. Rosły tylko ciut dalej od rzeki, szeroki narzut kamieniem. Zatem wygląd tej jabłoni nie mógł być dziełem wiatrów. Młynarczyk, przyglądając się po wykręcanym wielokrotnie gałęziom, Mimowolnie wyobraził sobie, jak powinny wyglądać normalnie, po czym w myśli odtworzył ruch, który musiał doprowadzić je do obecnego stanu, aż przeszły go ciarki. Ujrzał istotę wijącą się w strachu i bólu, w niewyobrażalnym cierpieniu, które potęgował upływający czas, bez możliwości ucieczki, wydania krzyku za granicami ostatecznego obłędu z jednym tylko szaleńczym pragnieniem wyrwać z ziemi korzenie. Otrząsnął się. Drzewo stało nieruchomo, nie zadrżał ani jeden liść. Od wybryk natury. Munarczyk zmobilizował zdrowy rozsądek. Pewnie od Czarnobyla tak się porobiło. Brakuje tylko wisielca. Znaczy, świętej pamięci klienta poprawił się w duchu i spojrzał na resztę uczestników spływu kajakowego. Właśnie zbierali się 50 metrów przed nim. Młynarczyk, stwierdziwszy, że został na końcu, dopnął się od brzegu i po chwili dołączył do grupy. Niemożliwe, rzućcie jeszcze kilka patyków, wołała Agniecha. Przecież mówię ci, że klasyczna bifurkacja, odpowiedział jej Krzysiek, zwany Syrena, łamiąc w rękach gałązkę. Szefowa spływu, ta Mocek, ksywa rzepa, Absolwentka psychologii pośpiesznie wertowała rozłożone na kolonach mapę i przewodnik. Lech mojej jej kajak, żeby nie spłynęła z prądem. – To Nic o tym nie ma – stwierdziła. – Taki fenomen powinien być główną atrakcją turystyczną. Bifirkujące rzeki w całej Polsce można policzyć na palcach jednej ręki. Młynarczyk zrównał się z nimi i zobaczył, że rzeka rozwidla się kilkanaście metrów dalej – Ostry występ brzegu dzielił koryto na dwie równe odnogi. Tego rozwidlenia nie ma na mapie, kontynuowała rzepa. Rzucam, zawołał Krzysiek i cisnął garsz patyków dokładnie na środek rzeki. Parę metrów dalej miniaturowa flotylla rozdzieliła się na dwie grupy, z których każda znikła w innej odnodze. Rzucaj pojedynczo, poleciła podekscytowana Agnieszka. Siedzący za nią Rysiek, jej chłopak, bardziej interesował się faktem, że krzak, o który zakotwiczył kajak, właśnie wyłazi z korzeniami z grząskiego gruntu. Patyczki rzucane kolejno do wody wpływały raz w jedną gałąź rozwidlenia, raz w drugą, z prawdopodobieństwem bliskim podziału pół na pół. Nurt nie wpływał w obie odnogi naraz, lecz przełączał się rytmicznie, płynąc raz w prawo, raz w lewo. To bifurkacja jak nic, podsumował syrena. E tam, pewnie wyspa, zaraz za nią nurt znowu się łączy, wzruszył ramionami Leszek. Nie, już sprawdziłam, zaprzeczyła rzepa. Rzeka rozdziela się na dobre. Pewnie obie części niezależnie wpadają do jeziora. To którędy pływiemy? Odezwał się Młynarczyk. Przynajmniej Tadzik powiedział coś sensownego, podsumował Rysiek z zawodu kierowca ciężarówki. Zdajemy się na los, zaproponowała Agnieszka. Wtedy prąd nas nie rozdzieli, zauważyła rzepa. Popłyniemy tam, gdzie będzie większość. Jest pięć kajaków, więc nie będzie porówno, głośno myślał Krzysiek. Ustawcie się dokładnie na środku nurtu. Agnieszka przejęła dowodzenie. Puszczamy się na trzy, cztery i zdajemy na bifurkację. No już, trzy, cztery. Minuty później wszyscy znaleźli się w jednej odnodze tej po lewej. To sprzeczne z rachunkiem prawdopodobieństwa, stwierdził Serena. Zwykła, statystyczna fluktuacja, odparła Agnieszka. Na no to płyniemy. Ruszyli z prądem i przez jakiś czas słychać było tylko plusk wioseł. Wiecie co? Do kitu ta mapa. Odezwała się nagle zirytowana rzepa. Wynika z niej, że płyniemy pod górę. Mocnie chwyciła wiosło i nie wypuszczając z rąk płachty papieru, energicznie dopchnęła się od pochylonego nad nurtem pnia. Uważaj, żeby nie zmoczyć tej mapy, prychnął Lechu. Przyda się na podpałkę. A teraz postaracie się wszyscy nie gadać za dużo? Spróbuj złowić coś na kolację. Chwycił wiosło jedną ręką, drugą wyciągnął z żyłki i zaczął manipulować przy haczyku. Masz kartę wędkarską? Zainteresowała się rzepa, rozprostowując zmiętą mapę. To dobra dla frajerów, odparł beztrosko Lechu, nadziewając drżownicę. Bata dała spokój i ruszyła na czele spływu. Młynarczyk rozparł się wygodnie w siedzisku kajaka, ograniczając wiosłowanie do niezbędnego minimum. Zadarł głowę i wpatrzył w korony drzew, chwytając ze wzrokiem słoneczne błyski. Było luzacko, przyjemnie, znajomo. Jak na cmentarzu, pomyślał, leniwie, nie zastanawiając się głębiej nad tą myślą. Istotnie, jak zazwyczaj na cmentarzu... Nie śpiewał tu żaden ptak. Ten stan był dla grabarza tak normalny, że aż niegodny uwagi. Inni też nie spostrzegli. Rysiek najpierw wodził ręką pod bluzką mocno odchylonej do tyłu Agnieszki, po czym ich kajek znalazł się na końcu konwoju i nie pojawił się po kolejnym zakręcie. Bata dzieliła uwagę między wypatrywanie drogi i studiowanie mapy. Leszek co chwila zerkał na żyłkę wleczono za kajakiem. Syrena wiosłowała w milczeniu. Było sielsko, a parze z tyłu zapewne jeszcze anielsko. Najbliższe pół godziny wypełniła kwintesencja relaksu. Kołysanie, złote fale słońca na wodzie i momentami wręcz idealna cisza. Potem spokój zakłócił nerwowy plus wody. Jasna kurwica, wybuchnął Lechu. Ktoś to przypadkiem nie prosił o spokój Przygadał mu Tadeusz Prostując się w kajaku Patrzcie no tylko leczek podniósł do góry żyłkę Szamoczącą się na końcu rybą Co za kurestwo Podpłynęli do niego Ryba była wielkości dłoni i Składała się przede wszystkim Z nieproporcjonalnie dużego Kończastego łuba Z którego sterczał długi na palec Sękaty tłów Całość pokrywały nierówno Przylegające łuski stwór miotał się niezbyt energicznie chyba okoń, chory jakiś rzuciła niepewnie syrena pokażcie dotarła do nich zawracając pod prąd rzepa dłuższą chwilę przyglądała się rybie to forma głodowa okonia, stwierdziła narządy i mięśnie zredukowane do absolutnego minimum, niezbędnego dla przeżycia widziałem już takie zagłodzone ryby na hodowli w stawie rybnym, którego właściciel umarł niespodziewanie w tej rzece widać nie ma pokarmu. Jak to, kurwa, w rzece może nie być pokarmu? Zwirtował się Lechu. Przecież to nie zamknięty staw, ani żaden basen. Tu musiał mieć czym się żywić. Robale, muchy, na narybek. Pewnie miał jakąś chorobę i nie mógł łykać, posunął Krzysiek. Nie gadaj, Serena. ten pożar tak głęboko, że chyba mu zaraz tyłkiem wyjdzie. Lechu szarpnął brutalnie żyłkę, wylekając rybie przez pysk połowę wnętrzości. Rzepa odwróciła wzrok. Wondy ścierwo! Lechu, wolniejszy haczyk, wyrzucił szczątki do wody. Zaczął zwijać żyłkę. Nie będziesz już łowić? Zapytał Tadeusz. Odechciało mi się. Pojawili się Agniecha z Ryśkiem. Stało się coś? spytała zaróżowiona Agnieszka. Nie, nic. Odparł Leszek, spoglądając na nich wyzywająco. A jak wam poszło? Rysiek za plecami dziewczyny pokazał mu uniesiony kciuk. — Ruszcie się, bo nie zdążymy do jeziora przed zmierzchem — ponagliła rzepa. — Może zrobimy przerwę na drugie śniadanie — zaprotestowała gniecha. Zgłodniałam. — Za pół godziny — zdecydowała Beata. — Teraz przyłóżcie się do wiosą. Dwa kilometry dalej rzeka ocierała się o dużą, słoneczną polanę. Agnieszka i Lechu, którym wypadła dzisiejsza wachta, zabrali się za robienie kanapek. Pozostali pokładli się w trawie lub rozeszli po okolicy. — Młynarczyk odszedł najdalej. Dotarł do lasu na przeciwległym krańcu polany. Zamiast woni i gliwa owiał go zapach budwujących liści i mułu. Rósł tutaj gąszcz trzciny, otaczający błotnistą nieckę w kształcie sierpa. Starorzecze, pomyślał Tadeusz, rozglądając się dookoła. Kilka lat temu rzeka musiała płynąć z krajem lasu. Potem zmieniła bieg, tworząc obecne koryto. Ruszył wzdłuż trzcin, by ominąć przeszkodę i natknął się na kolejny ślad dawnego biegu rzeki, też w kształcie półksiężyca, ale wygiętego w przeciwną stronę niż poprzednie. Ten meander był już całkiem suchy, przypominał zwykły wąwóz, którego koniec ginął w leśnym mroku. Jednak przez najbliższe sto metrów na byłe koryto nie kładł się cień ani jednego drzewa. Zaciekawiony młynarczyk zszedł do dołu i zaczął iść po dawnym dnie, pokrytym warstwą chrzęszczących liści. Gliniaste brzegi koryta nie zdążyły jeszcze zarosnąć trawą i chwastami. Także zieleń krawędzi i dna płytkiego rowu przecinały co chwila buro, brązowe warstwy i łufi, gliny. Już po kilkunastu krokach dostrzegł znajomy kształt. Z nagiej ściany wąwozu wystawała ludzka kość udowa. Dalej piszczeli było więcej. Pojawiły się też żebra i obrośnięta trawą czaszka. Cmentarz rozpoznał młynarczyk na pierwszy rzut oka. Rozmyty cmentarz. Przed wielu lat rzeka, zmieniając bieg i tworząc to koryto, rozryła położone w głębi lasu groby. Cmentarz musiał być bardzo stary i zupełnie zapomniany. Gdy woda rozpraszała szczątki na powierzchni ziemi, nie było już pewnie ani śladu mogił. Młynarczyk bacznie przyjrzał się kościom, próbując ocenić ich wiek. Piszczel, który wziął do ręki, był lekki i porowaty, zatem musiał leżeć w ziemi przynajmniej sto, 200 lat. Niewykluczone, że znacznie dłużej. Szukając dalej, wypatrzył szczątki trumien. Były jednak tak zbutwiałe, iż z trudem dało się poznać kształt desek. Z tym większym zdumieniem odkrył trumnę w stanie niemal idealnym, Jedynie silnie poczerniało. Po prostu stała na dnie wyschłego starorzecza, nieznacznie zagłębiona w podłoże i stok. Jedno spojrzenie fachowca wyjaśniło sprawę. Trumna była z odpornej na gnicie dębiny, która w kontakcie z wodą zmieniła się w heban. Z zewnętrznych metalowych, chyba cynowych ozdób pozostały tylko jaśniejsze zacieki na powierzchni wieka. Jedynym sposobem określenia czasu pochówku było zerknąć do środka. Nie był to problem, bo z gwoździ czy też śrub mocujących wieko pozostały nieliczne grudki rdzy. Drewna wprawdzie zachowało twardość, ale wypoczęło się tak, że między dolną częścią trumny a wiekiem powstały szpary, w które bez trudu dało się włożyć palce. Młynarczyk bez wahania odwalił nagrzany w upale wieko. Odskoczył gwałtownie, a łoskot drewna przeszedł w gwałtowny syk. Było tu całe gniazdo żmij, którym stojąca na słońcu skrzynia stworzyła cieplarniane warunki do życia. Całe szczęście gady ulokowały się w nogach nieboszczyka, w przeciwnym razie grabarz nie uniknąłby ukąszenia. Żmija nie myślały uciekać. Trzy największe tylko podniosły łby i wyszczerzyły na zajadowite zęby. Dwie najmniejsze, rozwidlonymi językami, nerwowo badały nowy zapach. Były tak ze sobą splątane, że nie sposób było ocenić, czy razem jest ich kilka, czy kilkadziesiąt. Kląc w duchu, odsunął się od węży najdalej, jak było można i zajrzał do trumny. Roiła się od robactwa, które również gnieździło się tutaj po wyschnięciu starożecza. Na szkelecie nie pozostały żadne ślady odzieży, a grzebać w kościach i szukać metalowych przedmiotów mój nie miał ochoty. Jego uwaga przykuło nienaturalne ułożenie szkieletu. Kości, rąki, dłoni leżały obok czaszki, jakby człowiek w trumnie zakrywał kiedyś twarz ramionami. Jako doświadczony grabarz Młonaczyk widywał już taki układ zwłoku u ludzi pochowanych żywcem. Cofnął się, splunął i przywalił wieko z powrotem. W czarnej skrzyni, aż zawrzało od i rozjuszonych żmij. Parę kroków dalej leżała następna trumna tym razem załowianej blachy, którą ciężar ziemi zgniótł w nieforemny brykiet. Większa część skrzyni tkwiła w stoku, ale szerszy koniec sterczał na zewnątrz, z pół metra nad dnem wąwozu. W górnej części wieka Munarczyk dostrzegł coś, co sprawiło, że nie bacząc na poprzednią przygodę, czym prędzej rozgął blachy. W całkiem zmiażdżonej czaszce widać było wyraźnie zęby przemieszane z kośćmi palców. Te palce... Próbowały kiedyś od wewnątrz rozerwać blachę wieka, tłocząc w niej guzy i bruzdy. Znów klient pochowany w letargu, jeden obok drugiego. Młynarczyk cofnął się o krok, wytarł dłonie o szorty, podrapał w głowę i rozejrzał dookoła. Czy na tym cmentarzu chowano ludzi za życia? Czy może coś sprawiło, że trupy zaczęły ożywać i próbowały wyłazić z grobów? przypomina sobie snute przywódcy opowieści starej starych grabarzy. ponieważ był jeden taki cmentarz, gdzie wszystkie odnalezione przypadki nieboszczyków, oprzytomniałych w trumnie, układały się wzdłuż jednej linii, jakby pod ziemią przepłynął strumień żywej wody. Krzysztof Rodriguez, pseudonim Sirena, był studentem etnografii. Sereną nazwała go jedna z jego dziewczyn, z którą kochał się ze spuszczonymi do kolan spodniami, co szalenie ją rozśmieszyło. Zaczęła pieszczotliwie nazywać go swoją syrenką, a pozostali znajomi szybko podchwycili przezwisko. Rodriguez zdecydowanie unikał odpowiadania na pytania o pochodzenie ksywki, ale nie próbował jej zmienić. Przezwisko trwało, choć zmieniały się kolejne narzeczone, a Krzysiek pilnował się, by przed pójściem do łóżka zawsze zdejmować spodnie. Czekając aż Agnieha i Lechu zrobił kanapki, wewlukska jaka plecaka, z niego zabrane do czytania pod namiotem ksero. Czuł, że musi coś sprawdzić. Ta rzeka dziwnie mu się nie podobała, a ściślej przestała mu się podobać, od kiedy napotkali bifurkację. Sam rzucał patyki i widział, jak działa fenomen podziału nurtu. Po prostu nie mogli wszyscy zostać zniesieni w jedną odnoga. Teoretycznie była jedna szansa na trzydzieści dwie. Prawie jak numer w ruletce, ale żeby udało się za pierwszym razem? Nie. Rodriguez nie mógł w to jakoś uwierzyć, a zastanawiając się nad tym, coś sobie przypomniał. Świadectwa opętania mocą szatańską upiorów i żywiołaków spisane i zaświadczone przez wielobnego. Na tym barokowy tytuł się kończył. W oryginale po prostu oddarto dolną połowę karty tytułowej razem z nazwiskiem autora, drukarza, miejscem i rokiem wydania. Tłumacz, który w XIX wieku przełożył dzieło na polski, podpisał się na ostatniej stronie tylko inicjałami. a p Rodriguez w duchu nazywał go Hrabią Potockim, ale nie udało się potwierdzić tożsamości. Bez autora, tłumacza i wydawcy dzieło nie było wiarygodnym źródłem nadającym się do cytowania w pracy magisterskiej. Ewentualnie na coś takiego mógł się powołać doktor, który nie miał zamiaru robić habilitacji. Księga stała zatem lekceważona w kącie wydziałowej biblioteki i skatalogowana jako literatura apokryw, z dużym znakiem zapytania. Z racji wieku zaś nigdy jej nie wypożyczano. Rodriguez zdołał jedynie zrobić kserokopię. Już lektura pierwszego rozdziału nasunęła mu na myśl, że ktoś celowo okaleczył tę książkę, uniemożliwiając jej stanie się przedmiotem poważnych naukowych badań. Fragment, który odszukał Rodríguez nosił tytuł Opętane wody. Autor rozwodził się tu nad opisami powodzi, twierdząc, że w przypadku niektórych klęsk wodny żywioł objawiał demoniczną inteligencję z rozmysłem atakując ludzkie domostwa, a szczególnie zajadle miejsca święte, kościoły i cmentarze. Dokonując bluźniarszego dzieła desakralizacji, masy wody potrafiły zachowywać się sprzecznie z prawami natury, płynąc niekiedy pod górę. Skojarzenie ze spostrzeżeniami rzepy było jednoznaczne. Oczywiście trudno polegać na średniej jakości mapie turystycznej w skali 1 do 50 tysięcy. Wątpliwości mogła rozstrzygnąć tylko dokładna mapa wojskowa, której nie mieli. Ale wówczas na pewno okazałoby się, że poziomice na mapie rzepy są pochrzanione i tak dobrze zapowiadający się gocycki nastrój diabli by wzięli. No, może gdyby w pobliżu był zrujnowany kościół lub cmentarz. Syrena uśmiechnął się i zaczął pakować ksero. Z lasu wyszedł Tadeusz, który na początku spływu, przedstawiając się grupie po imieniu i niezwiska, dodał jeszcze syn Stefana. Skończony idiota. Na temat zawodu stwierdził tylko, że robi w zieleni miejskiej. Pewnie strzyk trawniki i nie było z nim o czym gadać. Ewentualne miejskie opowieści, którymi mógł służyć, nie wchodziły w zakres etnograficznej specjalizacji Rodriguez'a. Z pozostałymi nie było lepiej. Lechu, mały cwaniaczek żyjący, jak to określił, z przetykania kominów, choć na pewno nie był kominiarzem, cholerna męska dziwka, Ryszka interesowało tylko pieprzenie Agnieszki, kiedy inni chodzili zwiedzać zabytki, a nie wyłącznie w krzaki. Agniecha z zawodu sekretarka nie była głupia, ale najwyraźniej narkotycznie uzależniona od ryżkowego kutasa. Tylko rzepa, znaczy Beata, wydawała się perspektywiczna. Żeby nie ona, Syrena pożałowałby, że zamiast imprezy klubowej wybrał spływ otwarty dla ludzi z ulicy. Nie było z kim gadać. No... Ale też nie warto było robić sobie kwasów. Jak tam w lesie? zagadnął przyjaźnie przychodzącego obok Tadeusza. Nie ma grzebów. odpowiedział lakonicznie narczyk i poszedł po kanapkę. Nie lubił studentów i innych mądrali po szkołach. Drażniło go zwłaszcza ich podejście do śmierci. W rozmowie zawsze dawali do zrozumienia, że niby wiedzą na ten temat coś więcej od grabarzy. Zdecydowanie wolał inteligentów zakopywać. Chodźcie jeść! Zawołała Agnieszka. Histeryczny wrzask Agnieszki nie cichł, chociaż już dawno powinno było zabraknąć jej tchu. To był soliton, soliton, pra prawdziwy soliton powtarzała bez końca zszykowana rzepa. Ryszek wisiał ze spuszczonymi szortami. Tkwił nabity okiem na ułamek gałęzi suchego drzewa zwalonego w poprzek rzeki. Agonia już ustała. Jedyne ruchy ciała pochodziło od szarpiącej go za nogi klęczącej w kajaku gołej dziewczyny. Lechu, Młynarczyk i syrena siedzieli i gapili się, próbując ogarnąć ten widok. Okrwawiony sęk był dobre dwa metry nad powierzchnią wody. Żeby doszło do wypadku, fala na rzece musiała podnieść kajak co najmniej półtora metra w górę. Owszem, fala była. Nagły, idący z prądem wał wody, dogonił ich i przemknął pod kajakiem, omal wszystkie nie zatopiając. Leszka wyrzucił na brzeg. Fakt, było trochę strachu i zamieszania, ale ta cholerna fala nie miała więcej niż pół metra wysokości. Po opanowaniu sytuacji słyszeli wrzask Agnieszki i zawrócili. Wyglądało na to, że sto metrów za główną grupą ta sama fala musiała być o wiele wyższa. A i Rychu, jak zwykle płynęli na końcu i jak zwykle, zamiast wiosłować, dogadali sobie w najlepsze. W przeciwnym razie Rysiek raczej zdołałby się uchylić. Tak tylko pewnie uniósł głowę znać dziewczyny i było po wszystkim. To jest solidne, to kurwy nędzy, wybuchnął Lechu. Beata przytomniała. Samotna fala, która biegnie przed siebie bez utraty energii, znaczy nie malając jej nie mieszając się z innymi falami, wyjaśniła. Gdyby nie malała, to wszyscy wylądowalibyśmy na drzewach, zauważył przytomnie młynarczyk. Skąd się biorą te solibony? Dopytywał się Lechu. Powstają na płytkiej wodzie. Tu nie jest płytko. Syrena zanurzył wiosło. Rzepa zamilkła. No nie, kurwa. W tej pojebanej rzece pływa wieloryb, wybuchnął Lechu. Pewnie elektrownia, którą mieliśmy rano, spuściła wodę. Odparła rzepa, myśląc intensywnie. Tu, pod powierzchnią, musi być jakaś przeszkoda. Nastąpiło spietrzenie i... I stało się. Leszek tylko wzruszył ramionami. Masz lepsze wytłumaczenie? Natarła Beata. Nie, burknął. Niech ci, kurwa, będzie elektrownia. Agnieszka zaczęła szlochać. Ta zmiana tonu sprowadziła ich na ziemię. Zdejmijcie Ryśka, rozkazała rzepa. Podpłynęła do roztrzęsionej dziewczyny i zaczęła jej zakładać bluzkę. I nie gapić się. Zabrali się za trupa, gdy rzepa, naciągawszy Agnieszce Majtki, zabrała ją na brzeg. Posadziła w trawie i zaczęła tulić i pocieszać. w las na drzewo, na którym wisiały zwłoki. Ale kurwa go posunęło, stwierdził, siadając okrakiem na pniu i próbując sunąć z sęka głowy nieboszczyka. — Jebał, jebał, aż się najebał — stęknął. — Zawiesił się — mruknął syrena. — Nic z tego. — Zaklinowane — oznajmił Lechu. — Trzeba odpiłować — poradził naczyk, Dawaj piłę. Po paru minutach ciało zwaliło się ciężko na dno kajaka. Nie próbowali wyciągnąć tkwiącego w oczodole kołka. Wywlekli zwłoki na brzeg i zapakowali w śpiwór. Wtedy podeszła rzepa. Agniecha, siedząc z tyłem do nich, kiwała się rytmicznie i coś nuciła. – Zabieramy go ze sobą czy zostawiamy? – spytał rzeczowo Tadeusz. – Zabieramy – zdecydowała Beata. – Posadzimy go w jedynce – namyślała się przez moment – twojej – spojrzała na Krzysztofa. – A ty popłyniesz dwójką za Agnieszką. Trzeba jeszcze nią zająć. – Dobra – skinął głową Rodriguez. Czyli to koniec wycieczki, podsumował Tadeusz. Zawracamy? Pod prąd? Z jednym kajakiem do holowania? to pokręciło głową. Musimy płynąć do jeziora. Tam jest wioska. Im szybciej, tym lepiej, stwierdził Lechu. Musimy trochę poczekać, odparła rzepa. Aga nie chce już więcej pływać, muszę ją przekonać. Zaimprowizowana psychoterapia trwała dwie godziny. Konwój kajaków ruszył wreszcie w dół rzeki późnym popołudniem. Pierwsza płynęła Beata, za nią syrena ze znieruchomiałą Agnieszką kurczowo trzymającą się burt. Potem Tadeusz i Lechu wspólnie holowali ostatni kajak z wciśniętym w otwór nieforemnym tłumokiem. Płyniemy jak najprędzej do jeziora bez postojów, nie zatrzymujemy się na noc, postanowiła rzepa. Płynęli zatem tylko, że z postojami. Wymuszały je kolejne leżące w rzece drzewa. Musieli przebijać się przez konary, szorować dnem po zatopionych pniach. Przeciągać, odciążać, pchać. Dwa razy trafili na zwalone w koryto całe kępy drzew i trzeba było obnosić kajaki brzegiem dookoła, przebijając się przez gąszcz pokrzyw i wikliny. Na dodatek rzeka wiła się za kolami, co wydłużało drogę przynajmniej trzykrotnie. Zaszło słońce, zapadł zmierzch i chłód. W zgęstniałym mroku rzeka stała się smugą bezdennej, chlupoczącej ciemności, Gotowej w każdej chwili pochłonąć unoszących się na niej ludzi. Na dodatek przyspieszył nurt, na wodzie przybyło przeszkód. Świecący na niebie ogryzek księżyca dawał mało światła, z czego większość ginęła w gąszczu gałęzi splątanych koron. Tego, co docierało na dół, ledwie wystarczyłoby odróżnić wodę od lądu. Momentami, gdy księżyc zasłaniały chmury, nawet nawykłe do ciemności oczy, nie były w stanie nic dostrzec. Wytężone zmysły ogarniała nagle zimna, wilgotna, byłkocząca czernie I wówczas pojawiła się obecność. Coś nieokreślonego przybliżało się nieuchronnie. Towarzyszyło, wyczekiwało. Było. Napoły materialne ledwie uchwytne, a jednak ogarniające całą świadomość. Jakby między czaszkę a mózg Ciskały się delikatne palce i błądząc po zwojach szukały ośrodka szaleństwa, woda zaczynała szeptać, coraz wyraźniej, wyraźniej. Jeszcze chwila, jeszcze jedno natężenie uwagi, a słowa przekroczą granice zrozumiałości. Czytał Jacek Brzyzowski. Cześć. To już 30. Wydanie Tchnienia Grozy z opowiadaniem Żywa Woda. Właściwie pierwszą częścią opowiadania Żywa Woda Konrada Tomasza Lewandowskiego ze zbioru Legendy Cyberkatakumb wydawnictwa Fantasmagoricon. Jest to książka, nad którą Tchnienie Grozy ma patronat medialny. Wyobraźcie sobie. I, i jest to dla mnie bardzo no, miłe i, i właściwie to nie do końca jakby uwierzyłem w to wszystko, że, że Tchnienie Grozy audycja, która w sumie nie jest nawet tak bardzo znana pomimo, że ma słuchaczy i, i ich grono się jakoś tam powiększa że Tchnienie Grozy jest patronatem medialnym dla książki zresztą pisarza, którego z tego, co mi się udało przeczytać, polubiłem właśnie Konrada Lewandowskiego i, i patroniemy tą książkę, więc niedługo, już na początku września, będzie dostępna w sprzedaży, a właśnie 30. i 31. odcinek Tchnienia Grozy będzie jakby formą promocji też tego zbioru opowiadań, ponieważ właśnie to opowiadanie znajdzie się w tym zbiorze, Zachęcam do zapoznania się z tą książką, jaką tylko gdzieś zobaczycie I, i to właściwie tyle. Pojawiło się forum oczywiście, o którym już chyba już wspominałem, albo może nawet nie w każdym razie już jest. Możecie się zapisywać na forum i dyskutować tam już z grupą ludzi na temat nowych odcinków czy różnych innych rzeczy. Na forum też się znajdzie pewna niespodzianka, którą z pewnych powodów nie umieszczałem jakby na stronie Tchnienia Grozy, mianowicie zbiór kawałków muzycznych, które zostały wykorzystane w tych ostatnich 30 odcinkach Tchnienia Grozy od samego początku przez te kilka lat, bo to właściwie już jakieś 3 lata istnieje, z różnymi przerwami i jest po prostu album złożony z kawałkami zrobionymi przez błażeja Lindnera oraz moimi, które możecie sobie przesłuchać. To jest więcej jak godzina muzyki, różnej jakości, to było już na przestrzeni tych kilku lat robione i, i pamiętajcie, że to była muzyka jako tło właściwie, więc to są też takie rzeczy, które jakby no nie są jakąś niesamowitą improwizacją melodyjną. Przynajmniej w moim przypadku to Błażej wykazał się nieco większą inwencją twórczą. Ja natomiast nagrywałem rzeczy, które bardziej gdzieś tam w tle leciały. Znalazły się kawałki, które były wykorzystane i nie były wykorzystane w tchnieniu grozy, ale w większości z zamysłem do wykorzystania w tchnieniu grozy. No i na forum właśnie będziecie mogli sobie E, znaleźć ten album i, i ściągnąć go za darmo, posłuchać jak chcecie to nawet wykorzystać gdzieś. E, dajcie mi tylko znać, e, oczywiście album jest wydany pod licencją Creative Commons, czyli możecie wykorzystywać bez zmiany i, i zaznaczając kto jest autorem tego bez wykorzystań komercyjnych. E, jeżeli chcecie w jakiś sposób inny wykorzystać to, to wystarczy się skontaktować ze mną. Zapraszam też do pisania oczywiście komentarzy, ściągania, dawania znać znajomym o tej audycji. No i przede wszystkim też do zapoznania się z twórczością Konrada Lewandowskiego. Osobiście mogę polecić Notekę 2015. Książkę, która ch chyba już nie jest tak łatwo dostępna, ale jeżeli Wam się ją dostać to polecam, ponieważ jest to kawał fajnej literatury jak dla mnie. I który, co prawda już jakiś czas temu czytałem, ale zapamiętałem to właśnie jako rzecz, którą e, z polskiej literatury właśnie takiej fantastycznej, może oczerającej się o fantastykę mógłbym polecić. E, co tu jeszcze? Pisaliście, że, że lubicie e, to, co mówi po audycji, więc pomyślałem, że może powiem chwilę. W ogóle m, zabawna też sytuacja jest właśnie z tym patronatem Tynia Grozy nad książką, nową książką Lewandowskiego bo ja napisałem właśnie do wydawnictwa Fantasmagorikon, Dostałem odpowiedź. Ja napisałem w sprawie wykorzystania opowiadań z dwóch zbiorów opowiadań, które zostały wydane przez to wydawnictwo i dostałem odpowiedź, że bym podał numer telefonu. No i tak trochę niepewnie do tego podszedłem, ponieważ myślałem, że to tylko tak mailem ktoś mnie będzie zbywał czy coś. Okazało się, że Zadzwonił do mnie właśnie Witek Chwilkowski z tego wydawnictwa i przeprowadziliśmy co najmniej 20-minutowo długą rozmowę na temat no, różnych rzeczy, tak naprawdę. Okazało się, że to jest bardzo sympatyczny człowiek, z którym bardzo łatwo, który bardzo lekko podchodził do tego tematu, i, i czasami po prostu nie rozumiem wydawnictw, w którym jakby jest problem, żeby reklamować swoje książki w ten sposób i nawiązywać współpracę nawet z małymi stronami, czy takimi inicjatywami, jakim jest Tchnienie Grozy. Widać, Witkowi to nie sprawiło problemu, wręcz przeciwnie, zaproponował e, jakiś czas później, żebym po prostu był patronat e, nad tą książką. I się okazało, że, że logo Tchnienia Grozy będzie na okładce w środku, no, tam jakaś reklama podobno ma być. Jeszcze nie mam swojego egzemplarza. W sprzedaży dopiero na początku września będzie... Y, i, I być może będą nawet jakieś egzemplarze do wygrania w jakimś tutaj takim małym konkursie, tych nieagrozy, więc e, będziecie mieli szansę też e, za darmo z jakąś e, własną inicjatywą, pewnie jakieś pytania będą konkursowe i będzie do wygrania właśnie jeden, może więcej egzemplarzy e, nowej książki Lewandowskiego tutaj u nas. E, no i... I, I tak to się jakoś potoczyło. Są jakby jakieś kolejne plany też. Witek ma w formie jakby promocji kolejnych książek i bardzo mi to ogólnie zainteresowało i wydaje mi się, że jest to bardzo fajne. Mam nadzieję, że też ta forma promocji jako jest ta audycja jakby będzie miała jakieś odniesienie. I, I widzę, że na przykład po ostatnim odcinku kiedy Roberta Ciechowlasa właśnie opowiadanie zamieściłem, no, no był powiedziałbym nawet całkiem niesamowity odzew, bo z kilku różnych stron tam e, pisali, dawali linki do tej strony i w pewnym momencie sam autor się do mnie odezwał, więc jeżeli Robercie słuchasz tego, to pozdrawiam Ciebie przy okazji no i czekam na kolejne opowiadanie, które tam mówiłeś, że podeślesz, bo, bo też Robert powiedział, że, że kolejne też postara się załatwić do wykorzystania w chwili ogrozy. I o to w tym wszystkim chodzi właśnie, że, żeby ludzie podsyłali coś. Okazuje się, że po prostu wystarczy coś opublikować, dać znać, gdzieś się pojawić. I, i, i, I nagle okazuje się, że zainteresowanie rośnie dwu-, trzy-, czterokrotnie tą audycją i pojawiają się nowi słuchacze. Więcej ściągnąć i tak dalej. Jakoś to się zaczyna toczyć. Ja obecnie Mam nadzieję, że, że więcej słuchaczy pojawi się na forum Tchnienia Grozy. Adres to jest forum.tchnieniegrozy.pl no i tam można się zarejestrować i pogadać ze mną, z nami, ze wszystkimi słuchaczami o Tchnieniu Grozy i nie tylko. Również na stronie Tchnienia Grozy jest link do tego forum i będziecie mogli wejść przez nie. No i to było chyba na tyle. Mam nadzieję, że nie zanudziłem za bardzo takim mówieniem. I, i, i do usłyszenia niedługo przy drugiej części i ostatniej właśnie opowiadanie Żywa Woda Konrada Lewandowskiego, no a później będą kolejni polscy autorzy. Mam nadzieję, że spodobały Wam się kolejne wydanie, mam nadzieję, że Wam się podoba to wydanie Tchnia Grozy. Oceniajcie, piszcie komentarze. Jak Mówiłem, ten wykop cały gdzie można podbijać jakby yy, zainteresowanie jakby danym tematem na no wykop.pl yy, też jest całkiem ważny dla promocji, więc jak nie macie własnej, włas, własnej strony, gdzie byście mogli dać linka do audycji czy dać znajomym, to wykop jest naprawdę najmniej wymagającym narzędziem, żeby pomóc audycji. No i to by było chyba na tyle. 30 odcinek. Taka ładna okrąga liczba. No cóż, po tej stronie mikrofonu Jacek Brzezowski i zapraszam do słuchania Tchnia Grozy w kolejnym odcinku. Tym razem mieliśmy opowiadanie Żywa Woda, część pierwsza ze zbioru, na zbioru opowiadań Roberta yy, Konrada Tomasza Lewandowskiego Legendy Cyberkatakumb wydawnictwa Fantasmagoricon już niedługo w sprzedaży i do usłyszenia. Cześć, trzymajcie się.